Pod namiotem słowa. Julian Tuwim, zmęczony burz szaleństwem. Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany, już niczego nie pragnę jeno wielkiej ciszy... I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany, kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy, kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi, iżbym w spokoju Bożym wypoczął po męce, kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi, kładąc na moje oczy miłosierne ręce." Idę, idę po szczęście swoje, po ciszę. Do kogo? Którędy? Ach, jak ślepiec, zwyczajnie, przed siebie i wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą, bo, bo wszystkie drogi moje prowadzą do ciebie.